Program Trzeci Polskiego Radia Środa, 8 kwietnia minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są ranni po irańskim ataku na Katar, poszkodowane zostały cztery osoby. To przejaw ignorancji i to odpowiedź Iranu na deklarację Donalda Trumpa o planach zniszczenia irańskiej cywilizacji. W święta chcieli zarobić na kierowcach, kontrolerzy wypatrzyli stacje, które nie obniżyły cen do obowiązkowych poziomów cztery osoby, w tym dziecko, zostały ranne w Katarze od odłamków irańskich pocisków przechwyconych przez obronę powietrzną. Poinformowały o, o tym katarskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Wcześniej władze Kataru przekazały, że pomyślnie przechwyciły atak rakietowy wymierzony w ten kraj. Irański rząd oświadczył, że wypowiedź prezydenta Trumpa o zniszczeniu cywilizacji to przejaw ignorancji, który nie sprzyja dialogowi. Rzeczniczka irańskiego rządu powiedziała o tym oficjalnej Agencji Informacyjnej Islamskiej Republiki. Amerykański sekretarz stanu Mark Marko Rubio zapytany czy spodziewa się, że Iran zasiądzie do stołu negocjacyjnego zasugerował, że w najbliższych godzinach pojawią się kolejne wiadomości. Niestety ucierpiał na tym cały świat, ponieważ Iran łamie wszelkie znane prawa, atakując statki handlowe w ciśnieniu ormuz Iran to reżim, który nie uznaje prawa, reguł ani niczego w tym rodzaju. Jest to państwo sponsorujące terroryzm, mówił dziennikarzom Marco Rubio. Stacja CNN zapytała sekretarza stanu, czy spodziewa się, że Iran zasiądzie do negocjacji.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 Podczas świąt na 26 stacjach benzynowych stwierdzono zawyżanie cen paliw. Krajowa Administracja Skarbowa sprawdza, czy przestrzegane są przepisy o maksymalnej cenie.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 Zrobiła odmienną wersję, natomiast w zakresie tego, że została sprowokowana przez pokrzywdzone i ona się właściwie broniła. Takie jest jej stanowisko procesowe, takie oświadczenie złożyła przed prokuratorem. Prokurator zastosował wobec 35-latki dozór policyjny. Monica B. może grozić do 5 lat więzienia. Jedno z najważniejszych wydarzeń muzyki miejskiej w Europie, Wireless Festival w Londynie, nie odbędzie się. Impreza została odwołana po tym, jak brytyjski rząd odmówił wjazdu do kraju jej głównej gwieździe.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 Polskie radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowanej duże. Za wyjątkiem krańców zachodnich wystąpią przelotne opady deszczu, a rano miejscami także deszczu ze śniegiem. Chłodno na termometrach przeważnie od 6 do 8 stopni Celsjusza i do tego porywisty wiatr praktycznie w całym kraju promocja.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 I'm not scared of giants. Mm -hmm. They're only monsters in my head. No tak. No kurde. To jest też żenujące, jak sobie zdasz sprawę z tego, na przykład, ile czasu się stresowałeś takimi nieistniejącymi. Znaczy, jest to żenujące, ale czujesz taką radość no z tak, tego, ulga, kiedy już ta. tego nie ma i no nie ta. wymieniłbyś tego każdego dnia wolności od tego. To by... no tak, jakbyś miała nadwagę i zrzuciła całą tę nadwagę, prawda? Tak. I się czujesz tak leko, idziesz sobie po prostu pobiegać. Tak.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 Nie tylko ja lubię cię słuchać. Masz taką umiejętność łączenia bardzo starannego języka polskiego. Duże, masz dużą kulturę wypowiadania się z takim językiem, wiesz, no, młodych ludzi. I ten, to kombo jest świetne. Nie wiem, czy ktoś ci o tym mówił. Nie. No, no to tak jest, że to ty jesteś trochę jak taka chemię, że łączysz dwa pokolenia. Wow. No naprawdę. Dziękuję. No, to, to ma, miło. masz coś takiego.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 No i zawiera kolagen, no to... Oczywiście czym się dopiero później, jak się zaczęłam <laughs> interesować. Rosół uzdrawia i rosół jest ma magiczną zupą. Jak... Przecież magiczny napój z Asterixa i Obelixa, no to podstawa to była kalafiorowa, czy jakiś rosół. Nie wiem, czy widziałeś film animowany no o tej, y jak to Obelix tak naprawdę pomógł Panoramixowi stworzyć ten magiczny napój.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 Lubisz przeklinać? Ja po prostu to robię, nie zastanawiam się. <głos> tak zawsze było? No, tak. Mm -hmm. Może to jest kwestia tej potrzeby wyrzucania z siebie emocji większymi... Mm -hmm. Z y większym natężeniem. Tak, tak. Mm -hmm. Żeby szybciej się czyścić. No tak. No i ja też byłam od, od podstawówki chyba, czy gimnazjum, fankom, braci, te, braci Figow, agot, no, no czy tak. tego Walaszka. No, tak.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 Także 103 lata, że była twoja prababcia? 103 lub 102 i to w, y, umysł, umysł miała y, taki czysty do, do śmierci. To co będzie z tobą? No to kurczę. ty pod 120 podciągniesz. To widzimy się za 200, nie? <grym> to ci to cię starsz, ja, ja nie dam rady. No. No, no to jest ciekawe, że im mniej się je faktycznie tylko właśnie jakościowo dobrze, tym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 Tak, so, y, sprzedaję te obrazy na bieżąco, staram się sprzedać te, które namaluję mhm. i jeszcze nawiązałam współpracę z taką moją w sumie prawie sąsiadką, mhm. która ma sklep z pamiątkami w Krakowie, mhm. to tam z kolei uczę się robić robotę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 ile czuję faktycznie, tak jak przy obrazie, przy dziobie czy przy kaczyni. No e, <grym> bo jak psa to wtedy mogę spędzić cały dzień na malowaniu podbrzusza uh -huh. mojego psa. No tak. bo tak było. Uh -huh. Cały dzień. No bo, bo dziwny jest ten fragment w ogóle. I nomas miał strukturę.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 nawet to nie jest to, że wychodzi Aha. te uszy, ja wiem, że one będą fenomenalne ja to czuję Aha. nie? I jaram się tym procesem bardzo Aha. nie mogę się doczekać, aż się skończymy i kiedy to skoro zrobicie? Dawaj znać oczywiście tam u siebie w no mediach tak. społecznościowych, żeś no mi zobaczyli tak. te uszy no, pochwalę się na pewno okej okay. no. sporo tatuaży u ciebie widzę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 Tej kombinacji. Rozumiem. No a to się, no właśnie, to albo piszesz, piszesz, a potem możesz się na tym po prostu skupić, no powtórzyć sobie w myślach. Żeby to się zakotwiczyło w mm -hmm. przestrzeni, mm -hmm, mm -hmm. a tu najlepiej. Mm -hmm. No i y, zadziwiająco szybko nauczyłam się tego kodu, kiedy ja nie, nie miałam nigdy takiej pamięci do, do liczb. Do, do, do dat. Do dat, nie. Litwa podglądająca. Do, na, do nazwisk też nie.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 No, jak czuję, że jest jakieś coś tam, ten, co wklepuje 9998? Mhm. I wtedy na przykład może Ci przyjść y, pomysł, żeby na przykład wyjść z, mhm. m, z miejsca tego, mhm. albo żeby zrobić sobie herbatę. Mhm. Jakby ten organizm reaguje na, te, mhm. na to, co Ty mu zadajesz, na te, na te kody. Są też kody na pieniądze. Y, są też mm, jeszcze był taki.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 które się odbyły w klubie. Były niesamowite. W końcu byłam na tyle otwarta, że rozmawiałam z ludźmi byłam z siebie bardzo dumna. Jeszcze w klubie były Tak, były w klubie. Ale była oddzielona taka, yy, mm -hmm. taka stref strefa. No, no no Także nie było tak ocierania się o wszystkich. Mm -hmm. I potrzebowałam tego kodu następnego dnia. Mm -hmm. <laughs> I, to był, I to był właśnie yy, kod yy, 99988177. 7. No i zaczęłam też na storki wrzucać ten kod, że mm -hmm. jak chcesz mieć y, mm -hmm. y, jak potrzebujesz dodatkowego kopa, mm -hmm. kopa, energetycznego, bo cię, nie wiem, Rosu w niedzielę zmulił czy coś. <laughs> bo czasami się bo najesz, potem, no i Bo ten... potem obejrzałaś skoki jeszcze, nie? Się dodatkowo zamoliłaś. O no no. no. Karolina.